Rozdział trzydziesty drugi. Alarm! Alarm! Ryczały głośniki na Margratei. Wylądował wrogi statek. Uzbrojeni intruzi w sektorze 8A. Zająć pozycje obronne. Zająć pozycje obronne. Obie myszy z irytacją obwąchiwały leżące na podłodze resztki swych szklanych statków powietrznych. Cholera! Wymamrotał Franki. Cały rozgarwiasz z powodu nawet nie półtora kilograma Ziemiackiego mózgu Drobił to tu, to tam Różowe oczka błyskały A aksamitne białe futerko stroszyło się Naładowane elektrycznością Benji przycupnął na podłodze I nieobecnym myślą podkręcał wąsa Jedyne co nam pozostało To wyczarować z kapelusza rozsądnie brzmiące pytanie ha, Trudna sprawa, stwierdził Franki – Myślał. – Co sądzisz o... co jest żółte i niebezpieczne? Benji chwilę się nad tym zastanawiał. – Nie, do kitu. Nie pasuje do odpowiedzi. Na kilka sekund zapadło milczenie. – W porządku – zgodził się Benji. – Ile jest sześć razy siedem? – Nie, nie, nie. No to zbyt prozaiczne. Za konkretne – zaprotestował Franki. – Bukmacherom nie udałoby się utrzymać wysokich zakładów. Myśleli dalej. Po chwili Franki zaproponował. – A co myślisz o tym? Ile bezdroży musi przejść każdy z nas? – A! – ucieszył się Benji. – Brzmi bardzo obiecująco! Smakował to zdanie. – Tak! – wykrzyknął w końcu. – Wyśmienite! – Brzmi bardzo mądrze! Nie zobowiązuje do niczego konkretnego! – Ile bezdroży musi przejść każdy z nas? – 42”. Doskonałe, doskonałe! Położymy ich tym na łopatki! "Franki, mały, jesteśmy uratowani!" Wykonali dziki taniec radości. Dookoła leżało bez przytomności sporo paskudnych postaci, które oberwały ciężkimi plakietkami nagród za projekty form użytkowych. Niecały kilometr dalej cztery postacie gramoliły się przez korytarz, szukając wyjścia. W końcu Trillian, Ford, Zafod i Artur wylądowali w wielkiej, widnej hali pełnej komputerów. Rozejrzeli się w panice dookoła. — Którędy teraz, Zafod? — spytał Ford. No, — Tak na oko, to powiedziałbym, że tędy. Zafod pobiegł w prawo między komputer a ścianę. Pozostali ruszyli za nim. Nagle zatrzymał ich strumień energii z zabójcomatu, który dmuchnął kilka centymetrów przed nosem Zafoda, i wypalił dziurę w najbliższej ścianie. Z ręcznego megafonu zaryczał głos. Ani kroku dalej, Brooks. jesteś w pułapce! Gliny! syknął Zafot i skulony zawrócił. Chciałbyś zgadywać, co dalej, Ford? Może tędy, zaproponował Ford i cała czwórka rzuciła się między dwa szeregi komputerów. Na końcu przejścia pojawiła się obwieszona bronią postać w skafandrze kosmicznym, wymachująca groźnie wyglądającym zabójcomatem. Brooks! Nie mamy ochoty nikogo zastrzelić! Ha, miło słyszeć! ryknął Zafot, nurkując między banki danych. Pozostali cwałem ruszyli za nim. Jest ich dwóch, powiedziała Trillian. Zapędzili nas w kozi róg! Wcisnęli się w kąt między olbrzymim bankiem danych a ścianą. Czekali, wstrzymując oddech. Wtem powietrze przeszyły strumienie energii. Obaj policjanci równocześnie otworzyli ogień. — Strzelają do nas! — wrzasnął zwinięty w kłębek Artur. — Słyszałem chyba, jak mówią, że nie chcą nikogo zastrzelić. — Mnie też tak się wydawało — przytaknął Ford. Nie bacząc na niebezpieczeństwo Zafod wystawił jedną z głów. Wydwaj! wrzasnął. Zdawało mi się, że nie zamierzacie nas zastrzelić. Znowu się schylił. Czekali. Po chwili rozległ się okrzyk. Niełatwo być gliną. Co on powiedział? Wyszeptał Ford zdziwiony. Że niełatwo być gliną. A no to chyba jego problem, nie? No, tak samo pomyślałem. Ej, wy, wrzasnął Ford. Mamy dość własnych kłopotów! Gdybyście mogli przestać wciskać nam wasze, chyba łatwiej by się wszystkim żyło Znów przerwa, potem znów ryknął megafon Posłuchaj uważnie, facet Nie masz do czynienia z pierwszymi, lepszymi, lubiącymi szarpać cyngiel idiotami Z zarośniętymi czułkami, małymi, świńskimi oczkami i złożonym z trzech wyrazów słownikiem Jesteśmy parą inteligentnych, otwartych chłopaków których prawdopodobnie dość byś polubił, gdyby nasze drogi przecięły się na gruncie towarzyskim Nie zasuwam po kosmosie, żeby postrzelać dla zabawy do ludzi po to, by móc szpanować w nędznych knajpach dla patroli kosmicznych, jak niektórzy Zasuwam po kosmosie i strzelam do ludzi, a potem muszę się godzinami wypłakiwać mojej dziewczynie w rękaw A ja piszę powieści, wpadł mu w słowo drugi glina Żadnej jeszcze nie wydano, Ostrzegam więc, mam okropny nastrój! Fordowi oczy prawie wyszły z orbit. Co to za modele? zapytał. Nie mam pojęcia, stwierdził zafot. Chyba wolałem, gdy strzelali. Poddajcie się bez bicia! zawołał jeden z gliniarzy. A może wolicie, byśmy was wykurzyli? A co ty byś wolał? odkrzyknął Ford. Milisekundę później powietrze wokół znów zaczęło się smażyć. Salwy promieni z obu zabójcomatów waliły raz za razem w bank danych. Strzelanina trwała jeszcze parę chwil z tą samą szaleńczą siłą. Gdy zamilkła, przez kilka sekund było prawie całkiem cicho. Przebrzmiewały echa. — Jesteście tam jeszcze? — krzyknął jeden z policjantów. — Tak! To strzelanie wcale nie sprawiło nam przyjemności! — zawołał drugi glina. No, zauważyliśmy. Słuchaj, Bible Brox. I radzę ci dobrze nastaw ucha. Dlaczego? odkrzyknął Zafot. Dlatego, że chodzi o coś bardzo inteligentnego i humanitarnego. A więc, albo poddacie się wszyscy z miejsca, a my trochę wam przetrzepiemy skórę, oczywiście nie za mocno, gdyż jesteśmy przeciwni bezsensownemu używaniu przemocy, albo wysadzimy w powietrze całą planetę i może za jednym zamachem dwie inne lub trzy, na które zwróciliśmy uwagę po drodze. To szaleństwo, zawołała Trillian. Nie możecie tego zrobić. Możemy, zawołał policjant. Czy nie? zapytał swojego kolegi. O no tak, nawet musimy, bez dyskusji, zawołał drugi. Ale dlaczego? zapytała Trillian. Dlatego, że pewne rzeczy trzeba robić nawet jeśli jest się oświeconym, liberalnym gliną, który ma takt i tak dalej. Nie ufam tym typom. Ford potrząsnął głową. Jeden z policjantów zawołał do drugiego. Może jeszcze trochę postrzelamy? Ha! Czemu nie? Znów rozpętał się elektryczny ogień zaporowy. Gorączka i hałas były nie z tej ziemi. Bank danych powoli zaczął rozpadać się na części. Jego przód prawie całkiem się stopił. Gęste strumyki płynnego metalu torowały sobie drogę do miejsca, gdzie skuleni siedzieli nasi przyjaciele. Wbili się jeszcze głębiej w swą kryjówkę i czekali na koniec.